Cześć, jestem 6 na słuchacie podcastu wakacyjnego potrafię o wszystkim o ja niczym, który mam przyjemność prowadzić. Hmm, a może coś mówi kto którego? Dobra, którego ja prowadzę. Dobrze. Dzisiaj właściwie tematu normalnego nie ma, no bo nie ma co. Rano jeszcze wstałem i sobie nagrałem tak dwa razy to samo, ale nie za fajnie to wyszło, Później jeszcze sobie nagrałem później jeden teraz do 12.39 nagrywam następny no i co i nie ma nic towarzyszy mi się sprite czekajcie otworzę go żebyście słyszeli ha. dobra może było słychać i landrynki no to chyba na pewno przejście. dobra więc dzisiaj odcinek będzie Taki jak ma być podcast, czyli i o wszystkim i o niczym. Nie wiem. Dobra. Yy, I co tam jeszcze będzie. Dobra. Dobra. No to. Hmm, no się można mówić. Opowiem wam jak to się stało, że nagrałem tego, ten odcinek, bo właściwie miałem nie nagrywać tego odcinka, już wczoraj nie było, bo chyba za często te odcinki są tak codziennie, no to, to chyba za bardzo się nie rozwinie jak to będzie tak codziennie, bo to co tydzień musi być jakoś tak, co tydzień najlepiej jakby było, bo co tydzień by było fajnie, bo by więcej ludzi mogło w tym czasie przyjść, tak głupie jak 10 odcinków będzie zrobione w 10 dni. Nie muszą być jakieś przerwy, ale no, w odstępach maksymalnie dwa dni chyba to będzie. Nie wiem, zobaczę jeszcze. Są wakacje, jakby. Nie wiem, właściwie... Chcecie, żeby to było dalej w toku szkolnym? Nie wiem, już się jeszcze nie zorientowaliście. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Obracę teraz, można... O! Dobra, to opowiem wam, jak ten odcinek powstał, bo... Przyszedł mój do mnie taki wewnętrzny głos. znaczy, nie mam czegoś takiego, ale... Gdy mi wymyśliłem, że mam, to sobie przyszedł, nie? To przyszedł do mnie taki wewnętrzny głos i mówi... Tam ściąga sobie buty, skarpetki, czapkę... To wszystko sobie ściąga, zostaje w samych gatkach... ...i mówi do mnie cześć. A ja mu mówię cześć. No i... ...on do mnie mówi... A weź nagraj podcast. On mi się nie chce nagrać podcastu. No czemu? Mi się nic nie chce robić, nie ma co robić. On mówi, no to, no to nie wiem, no to możesz, to możesz nagrać podcast, no a mi się nie chce nagrywać podcastu. No i co, że ci się nie chce nagrywać podcastu? No mi się nie chce nagrywać podcastu. Sobie w gotika zagraj, no a mi się nie chce nagrać gotika. Teraz głupia, głupia część jest, co muszę nie iść do kopalni, ja mi się nie chce. No weź. Hmm. No to on się wkurzył i mówił, nie mów takim piszczącym głosem, no może ja lubię mówić piszczącym głosem. No weź nagraj podcast. No ale nie nagram podcastu. Czemu? No, nie, nie chce mi się. No i on tak mówi, mówi, mówi. Znaczy tak myśli, myśli, myśli, myśli. No i sobie myśli. Zobacz do streszenia. No, no niby nic nie mam. No właśnie, no to nagraj. No dobra. No i tak mnie mój wewnętrzny głos przekonał, żeby nagrać. A najpierw poszedłem sobie jeszcze do sklepu, bo tutaj tak to był ciepły. Wstawiłem go do lodówki i musiałem poczekać aż ochłodzi się. No. No I... i nic. Hm, hm. Idę sobie nalać Daj to. Mam nadzieję, że poczekacie na mnie. już, już sobie spray sprite'a, już jestem, no i wszystko jest okej, okay. już, już, wszystko jest ok no i, no i co? No i jest jeszcze jeden powód, dlaczego mam nagrywać w większych odstępach, no bo takie odcinki będą krótkie, no mówmy się, jak to ma być codziennie, to weź. A tak to, to co? A tak także będą dłużej, czy znaczy dłuższe odcinki, też, nie wiem, jak tam chcecie napiszcie w komentarzu jak wolicie duże, ale znaczy takie codziennie prawie, że, czy takie cotygodniowe um, pra prawdopodobnie i tak to zignoruję, ale wiecie To no może ja sobie wezmę do gęby jakąś o jest pomarańczowa, moja ulubiona lubię pomarańczowe pomarańczowe są the best Oda. Hm. Wiecie co mnie najbardziej w lecie wkurza? Komary. Komary są tak wkurzające, że tego się znieść nie idzie. Nie da się znieść. No bo takie coś ci przyleci no i już. Żrej, żrej, żrej. No nie tyle, że coś spędzi, co to, to wkurza. Nawet sobie wyrobiłem taką teorię dlaczego Bóg stworzył komara, no bo Patrzę sobie Bóg na takiego człowieka, co go to stworzył. sobie myśli fajnie jesteś człowiek, zrobi Ci kubki smakowe, że to, jak będzie, że jak coś ci będzie smakowało. I Człowiek to wykorzystał i Sek co zrobił. I Bóg sobie tak patrzy, te fajny jest ten grill. to szkoda, że ja nie mam ciała. No i Sek nie nie zrobię. No i się wkurzył i wysłał na ludzi komarów. Hm. No i człowiek teraz komarów nie lubi. Dobra, głupie to było, strasznie głupie. Ale wiecie, Trzeba jakoś zabawiać publiczność. wiecie, to jest najbardziej wpuszczające w średnich włosach, jeszcze niedługich, a. A ten, A jeszcze. Nie, no, już nie krótkie, a jeszcze niedługie. To, że raz ktoś się może ustylizować na Bimbera tego Justina. Dwa. Yy, jak idziesz, to ci się włosy walają na, na oczy i widzisz tylko połowę obrazu to jest głupie więc normalny człowiek mi może powiedzieć, że to te obecnice, nie? a ja nie chcę obcinać włosów, bo ja chcę mieć długie no no i co? a plus jest taki że nie muszę nosić czapki Czy pewnie muszę, ale nie noszę. I tak bym nie nosił. Czapki są głupie. Włosy są lepsze. Dobra. To co ja mogę teraz zrobić? A chcę mówić tu o głupotach, to może się udam teraz do jaskini. Głupoty czyli tak zwany pudelek.pl. Bo nie mówcie mi, że tam są fajne rzeczy, przeczytam Wam tak z 5 newsów i kończę ten odcinek. Bo 8:45, a mi się dzisiaj wyjątkowo nie chce. Mój wewnętrzny głos mnie zmusił do tego. Albo mi się nawet chce, nie wiem, a już 12:58 to się napije Sprite I już wam czytam już jest pudelka yy, dobra no to co my mamy na tym pudelku Ej czy ja dwa razy nie puściłem tego samego podkładu? A nie, nie, nie, dobrze. No. Tego samego autora, ale nie dwa razy ten sami. Bardzo dobrze. Dobra. Co my mamy w tym. w tym. tym. Umówmy się na 5 to co? Dobra. Pierwszy to jest Lady Gaga przebrana za faceta? E, może źle powiedziałem, bo teraz tak szybko, jak szybko mówię, to tak ale chyba, więc przeczytam jeszcze raz. Lady Gaga przebrana za faceta? Z takim, takim głupim zapytaniem. taka przebrana za faceta? E, otóż tak. Mamy tu jakiegoś gościa. To wygląda jak Lady Gaga. Przebrana za faceta, oczywiście. Mm. No i tutaj pisze, że jakaś chińska, chińska strona takiego chińskiego pisma co tydzień wystawia dwa zdjęcia nowych modeli. No i tam jest jakiś gościu i on wygląda jak Lady Gaga przebrana za faceta. Moim zdaniem to nie jest Lady Gaga przebrana za faceta, tylko zwykły zniewieściały chłopak, Tutaj jest podobny do Lady Gagi. Koniec tematu. Kamińska zagra w teatrze, dobrze, niech gra sobie. Yy, Nergal nie odpowiada podawcie Biblii, tego nie skomentuję, bo nie lubię tych tematów się wypowiadać. Yy. Co tu? Bruz Willie spasowany na rycerza. Ja się pytam po co? Czemu wy go chcecie tak uszlachcić co? Bo reklamuje wódkę Sobieski, za co dostaje dużo kasy? Ludzie, o. co to jeszcze fajnego? Bo o, mikro... mikrofon mi spadł. Maradona cieszy się z czterech goli. No jakbym miał ten etap, że to jakiejś, też bym się cieszył. Co tu jeszcze jest fajnego? Chcę mieć twarz Lady Gaga. Jakaś baba. Zapłaciła 20 tysięcy dolarów, żeby na operację plastyczną, żeby wyglądała jak Lady Gaga. Ale Lady Gaga jak nie podoba mi się, jest głupia w ogóle, w głupie piosenki ma, jest głupia. Co tam, śmierdzi, jest głupia. Hmm. I co? Yy, i jak wystawi tak dwa zęby, to wygląda jak Zulik Bugs. Tyle. jest głupia. Yy. Majdan będzie sprzedawać perfumy. ja! Gołota będzie tańczył z Janachowską A powiedzcie mi, kto to jest Janachowska? Hmm. Co tam jeszcze jest? Nie jestem w ciąży, powiedziała Angelina Jolie Ja też nie jestem w ciąży, powiedział Krzyszman Chris Brown płacze podczas występu Nie wiem, to jest he, Chris Brown ale przedstawiłem go tutaj tylko dlatego, że nazywa się Chris. Ja też jestem Chris po angielsku. My... Ja, marihuana. Jak to się czyta? Rihanna no Rihanna. Rzucili ją z hotelu za palenie marihuany. O niedobra dziewczynka, niedobra. tam? Majdan poprowadził, o czym myślą kobiece? Niech se prowadzi. Szczur spotkał się z Willisem na wódce. Ale jak ciachol jabł się spotyka z kimś innym na wódce, to już o tym nie piszą, nie? Spędzili razem yy, 35. godziny Maćka. Jest taki demot. Też bym się chciał spotkać z szczurem na wódce. Ha, ha, ha. Nie, no nie. Kogo ja bym wolał? Szczura czy Willisa? Szczura chyba. Też bym wolał To Rochola. Cała Polska mi kibicuje. Nieprawda, ja ci nie kibicuję. Ha, ha, ha. Co tam jest? Mm -hmm. Matka Gister, Justina Bimbera Jebera. Zbierze się w Playboyu. Nie mam nic przeciwko temu, żeby pokazała swoje piękno, twierdzi nastolatek. Yy, tylko tak. Czemu ta dziewczynka, zwana Justinem, yy, uważa się za tak gwiazdę, skoro nie jest gwiazdą, a prawdziwej muzycy, mówię prawdziwi, nawet nie wiedzą kto to jest. Bo to, że jakieś tam, nie wiem, Ludakris czy jak, coś im tam jest, się nimi interesują, to ja mam to w pośladkach. Jeśli pytam o prawdziwych muzyków, czy było Mick Jagger, Angus Young, Brian Johnson, Kirk Hammett, czy tam powiedzmy nawet James Hatfield. Oni się nimi interesują? Odpowiedź brzmi nie. Więc... Y jakby on chciał się, chciał rozebrać dla Playboya, no to, to już by, przepraszam, ona, ta dziewczynka, chciała się rozebrać dla Playboya, to już by coś było, nie tak, bo to nie jest gwiazda, jeszcze jak jej matka chce się rozebrać, no to weź, jeszcze nie mam nic przeciwko temu, żeby pokazała swoje piękno. Jak ja to pierwszy raz przeczytałem, to... Myślałem, że jak chcę po... jeszcze tak dochodziłem do tego swojego piękno, to myślałem, że ona chce powiedzieć nie mam nic przeciwko temu, że pokazała swoje cycki. Ale nie. Tu pisze, że Justin Bimber chce być coś tam, że nie będzie pił do 25, 21 roku życia, że będzie prawiczkiem do ślubu, prawda? I że ma, no, że jest za chrześcijańskimi jakimiś tam obyczajami ja ci synku gratuluję. Synku... <śmiech> ja ci chłopczyku yy, Tego postanowienia gratuluję Ale tak powiedzieć to ja też ci mogę Ale To ci się nie uda Chyba Ale no bo Zwykle ludziom takim show biznesu To się nie udaje i raczej Spadają nisko A ty jesteś dzieckiem tylko show biznesu Bo na pewno nie Masz talentu Piszczeć? Piszczeć to ja też umiem. Co? No, zaśpiewać wam coś? Nie wiem. Eee. Yy. Słuchajcie! Tu! Laseczka! I co? Śpiewam tak jak on. Jakoś jakiś tam uszer, czy jakoś tak mnie nie zauważa. No tak. Słuchajcie, już jest 17 minut a że No i kończę. Kończę, kończę. A jeszcze wam coś powiem. Dostałem maila od Martina Lechowicza. Mów ten podcast tam coś tam powiedziałem, żeby wyszedł, czy coś no i. On mi no, powiedziałem, może by znalazł mi kilka błędów, czy coś takiego, że mogłem poprawić. No i.. No, no co? Mi tam powiedział i ogłaszam konkurs. Bo ja się do tych czegoś tam zastosowałem. Jak mi powiecie, co ja zmieniłem w tym podcaście, to powiem Wam, to dostaniecie nagrodę. Jeśli nie, to jeśli nie zauważycie nic, no to stwierdzi się to, co chciałem napisać Marcinowi, ale nie napisałem, że ludzie pewnie tego i tak nie zauważą. No i ten, no i co, no i tyle. Kończę. cześć. A na koniec, że nie ma podkładu, no to wam puszczę, nie wiem, puszczałem już? Nie, chyba już jeszcze nie puszczałem, a jak puszczałem, no to znowu wam puszczę wiosenkę tygodnia w Radio Mario. Cześć, mówił Krzyszman. Do jutra właściwie. No, cześć. Piosenka tygodnia w radiu Maryja, piosenka w radiu, radiu Maryja. Piosenka tego w radiu Maryja, piosenka w radiu, radiu Maryja. Piosenka tego znia, radiu Maryja, piosenka w radiu. Radio Marii